uh, -uh. Jeśli chodzi o linijki, jestem ekspertem Sprawdź, ten biletów stertę Dla mnie hip z koncertem A znam tylu mistrzów wielkich specjalistów Ale jak nie są w studio, to piana im bije z pysków A na żywca, nawet dźwiękowiec Umiera, gdy tylko coś powiesz Taki bałagan masz w głowie Północna miga, adrenalina, hardcore taki Jakbyś po wybojach jechał dwie paki Liryczne porno odkrywam Z precyzją na wierzch wydobywam Rzeczy, które ci co rządzą, próbują ukrywać Dekapitacja głów słabych, emce liryczne, kaleki Coś klecicie, a ja okupuję deki Sprawdzam płyty, producenci biją się, by dać mi bity Czysta poezja, król na tronie, więc widownia party Królewska moc w mikrofonie, stara szkoła Co zrobisz, ja mam przechwałki, zapraszam Cię do walki Zginiesz, widzisz, mam setki kobiet w koło Myślę, że zamiast eldo powinienem być golo futro złota keta O co kama, ja na wolno Cię rozwalam liryczna na pepesza, co ciągle strzela ja już 2000 tysiące roka, Ty wciąż nie zszedłeś z drzewa